Chcemy otworzyć słowo Boże. Druga księga Mojżeszowa. Drugi rozdział, 15 wiersz. Druga Księga Mojżeszowa, Drugi rozdział, 15 wiersz. A gdy Faraon usłyszał o tym, chciał zabić Mojżesza, Lecz Mojżesz uciekł przed Faraonem, udał się do ziemi Midianitów i usiadł przy studni. A kapłan Midianitów miał siedem córek, przyszły one i czerpały wodę i napełniały korytą, aby napoić trzodę ojca swego. Ale nadeszli pasterze i odepchnęli je. Wtedy Mojżesz powstał i pomógł im i napolił ich trzodę. A gdy wróciły do Reguera, ojca swego, on rzekł: Czemu to dziś przybyliście, przybyłyście tak wcześnie? A one odpowiedziały: Pewien Egipcjanin obronił nas przed pasterzami, nadto naczerpał nam dużo wody i napoił trzodę. Wtedy rzekł do córek swoich: A gdzie on jest? Dlaczego zostawiliście tego męża? Przywołajcie go, aby pożywił się chlebem. Mojżesz zgodził się pozostać u tego męża, ten zaś dał Mojżeszowi swoją córkę z Syporę za żonę i urodziła syna, a on dał mu na imię gerszą, bo rzekł byłem gościem na obczyźnie jeszcze przydajmy z dziej apostolskich 7 rozdziału. Siódmy rozdział Dzieje Apostolskich, 22 wiersz. Dzieje apostolskie, 7 rozdział, 22 wiersz Wdrożono też Mojżesza we wszelką mądrość Egipcjan, a był tak dzielny w słowie jak i w czynach A kiedy skończył te 20 lat stało się potrzebą jego serca odwiedzić braci swoich synów Izraela 29 I uciekł Mojżesz z powodu tego słowa i udał się i stał się przechodniem ziemi midiańskiej gdzie zrodził dwóch synów a kiedy minęło 40 lat, ukazał mu się na pustyni góry Synaj anioł w płomieniu grojącego krzaka. Jeszcze do tych słów z tego tematu hebrajczyków, jedenasty rozdział. Dwudziesty czwarty wiersz. Przez wiarę Mojżesz, kiedy Dorus nie zgodził się, by go zwano córkiem, synem córki Faraona i wolał raczej znosić ucisk z z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. Przez wiarę opuścił Egipt, nie ulączył się gniewu królewskiego, trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Dokąd? Myślę, że każdy z nas zna Mojżesza. I Mojżesz jest to mąż, który ma przed sobą 120 lat życia. Jest to mąż, który yy, dokładnie Bóg podzielił jego życie na trzy części czas w Egipcie w domu Faraona, przy córce Faraona czas y, na pustyni y, u teścia y, jego y, Reguela w ziemi Midianitów i czas z ludem Bożym i y, y, kiedy może wiedzieć zaczął chodzić z Bogiem, kiedy, za, kiedy Góg, Bóg go powołał i kiedy może wiedzieć Bóg był tym obłokiem dla Niego i wskazywał mu drogę. I każdy z tych czasów e, dla Mojżesza miał 40 lat. E, 40 lat e, lud izraelski chodził po pustyni. 40 dni Pan Jezus był kuszony przez szatana na pustyni. Także widzimy, że Mojżesz przeszedł trzy takie okresy po 40 lat. Ja dopiero mam 45 lat skończone. Także dopiero, możemy wiedzieć, zaczynam drugi okres, pięć lat. Także to jest słabe doświadczenie. Ale chciałbym właśnie zająć się tym okresem, który jest drugi w życiu Mojżesza, a który Biblia za dużo nie mówi na ten temat. Oczywiście na, na, przez, o pierwszym okresie jeszcze mniej mówi, ale najwięcej mówi o trzecim okresie Mojżesza. Ale chcielibyśmy dzisiaj zajrzeć do tego okresu, który jest drugim okresem w życiu Mojżesza, który jest to czas, kiedy Mojżesz właśnie jest e, najma, najmniej widoczny, najmniej aktywny, jest człowiekiem, który całkowicie jest, e, można by, by, byśmy tak powiedzieli, stracony czas Mojżesza. Ale jednak u Boga nie ma straconego czasu. Jest to czas, kiedy e, ludzie, kiedy są właśnie doświadczani, apostoł Paweł też miał taki czas, kiedy przyszedł do Jerozolimy to w liście do Galacja nie widoczne kiedy przyszedł do Jerozolimy Barnaba go przyprowadził do apostołów i później dzieła apostolskie wspominają, że poszedł do Arabii i że ten okres życia jego około 13 lat jest niewidoczny po prostu w Biblii i nieaktywny dopiero później Barnaba poszedł po apostoła Pawła do Tarsu i dopiero to jego, może powiedzieć, życie z mardamą się zaczyna. Także miał apostol Paweł czas w swoim życiu, kiedy nie jest aktywny po swoim nawróceniu. Był to prawdopodobnie czas z Bogiem. Bo żadne relacje nie wskazują na to, żeby jakikolwiek, może powiedzieć, był aktywny w Słowo Boże na ten temat, nic nie wspomina. Albo też Bóg chciał, żeby ten apostoł, który wtedy działał, to znaczy apostoł Piotr, y, wykonywał swoją służbę, a później y, ten, który właśnie dalej, te dzieje apostolskie y, może wiedzieć, y, widzimy y, od, o, dokładnie tam chyba od 11 czy 12 rozdziału. Ale wracając do Mojżesza, właśnie Bóg daruje mu taką, taką oazę, taki czas, kiedy właśnie on jest y, nieaktywny byśmy tak powiedzieli, czas, kiedy Mojżesz pasie trzodę i służą takiego się zajmuje. Czytając te słowa, wiemy, co się stało, kiedy Mojżesz chciał na swoją własną rękę uratować Izraela i chciał wybawić go przez swoje własne ręce, to wtedy poszedł do, właśnie, do swoich braci, zajrzał tam, co się dzieje, przecież na pewno widział nieraz tę te sytuacje z Izraelem, ale co mnie uderzyło, właśnie w liście do Hebrajczyków, nie, w, przepraszam, w dziejach apostolskich, bo te trzy urywki po prostu są mówią o tym mężu. skończył 40 lat i stało się potrzebą jego serca odwiedzić braci swoich synów Izraela tak, to było jego potrzebą a w Hebrajczyku jest napisane przez wiarę Mojżesz kiedy dorósł nie zgodził się by go zwano synem córki synem córki Faraona Zobaczmy, że te rzeczy razem ze, ze sobą są splątane. Kiedy był na dworze Faraona, Mojżesz ciągle słyszał, że jest synem córki Faraona. I. Yy, a tu czytamy w Dziejach apostolskich, że stało się potrzebą jego, aby odwiedzić braci swoich. Także on, będąc yy, hebrajczykiem widząc braci, którzy są ciemiężeni, yy, Możemy powiedzieć, przez, jakby przez yy, jego tak przenośnie, jego dziadka, bo przecież yy, córka Faraona to była ta córka, która jej ojciec yy, był tym, który ciemiężył yy, Izraela. I to wszystko, to jakby on tak samo jest, yy, tak samo pod tym, można by było powiedzieć, że pod tym zakresem, że on jest też ten, tym ciemiężycielem i on nie zgodził się na to, żeby go zwano synem córki Faraona i to właśnie się razem splata do kupy, że on chciał wybawić Izraela, ale dalej liść do Hebrajczyków mówi nam, że 25 wiersz i wolał raczej znosić ucisk wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. I teraz, kiedy zauważymy, że Mojżesz najpierw idzie wybawiać, Później jednak e, to jego wybawienie nie jest po myśli Bożej, to woli uciec e, do ziemi Midianitów i znosić ucisk razem, razem z ludem Bożym. To znaczy, że właśnie że te 40 jego lat to były myśli serca, kiedy on wolał myśleć o Izraelu, który jest e, w Egipcie, a on tutaj e, w ziemi Midianitów i on tam właśnie ten y, uciski z ludem Bożym znosił. I teraz wracając do drugiej Księgi Mojżeszowej, chcielibyśmy właśnie zobaczyć, co Mojżesz robił w te 40 lat. Czytając te wiersze od 15, lecz Mojżesz uciekł przed Faraonem, udał się do ziemi Midianitów i usiadł przy studni. Wyobrażam sobie tego męża, który jest wyczwiczony w taki może być wysportowany człowiek, który nosił miecz i wielokrotnie yy, był w walkach pomiędzy yy, sobą człowiek, który wszystko robił, aby yy, być może być na pierwszym miejscu tam to jednak widzimy, że tutaj ucieka i siada przy studni i zastanawia się co dalej ze mną mężczyzna to jest taki ktoś, kto po prostu robi pewną sytuację później, może wiedzieć zastanawia się nad tym, co zrobił. Myślę, że Mojżesz takim był właśnie mężem, który zastanawiał się nad tym, co zrobił tam. Po pierwsze, zabił Egipcjanina, później chciał być wybawcą dla swojego narodu, ale oni powiedzieli, któż cię ustanowił yy, Rozjemcą czy sędzią pomiędzy nami. I widzimy, że na słowo to po prostu on uciekł stamtąd. Nie miał oparcia w swoim narodzie, a na dworze Faraona e, po prostu już nie miał miejsca w ogóle, dlatego, że z jego ludu, znaczy z ludu e, Faraona e, zabił jednego człowieka. I usiadł przy studni. Bardzo dobry czas, kochani. Właśnie usiąść przy studni, to znaczy przy e, wodzie, przy, może powiedzieć, przy tej studni, gdzie jest woda żywa, gdzie słowo może, może tam wziąć słowo, i widzimy, że nawet się nie napił z tej wody tylko jednak siedział I, ale Bóg po prostu yy, nie czyni go bezczynnym tylko sprawia że On yy, że On posyła mu rozwiązanie bo nie byłoby możliwe żeby On tam siedział 40 lat przy tej studni to jednak Przecież yy, posyła mu rozwiązanie to bardzo proste. 16 wiersz nam mówi: A kapłan Midianitów miał siedem córek, przyszły one i czerpały wodę i napełniły koryto, aby napoić trzodę ojca swego. Mojżesz nic nie robi. Napełniają, to napełniają. Przyszły z trzodą, przyszły z trzodą. Ale kiedy widzimy, że ale nadeszli pasterze, następny wiersz 17 nam mówi: Ale nadeszli pasterze i odpędzili je. No trochę nie w porządku, nie? Że y, napój, na, nalały wody, chciały napoić trzodę te córki, a jednak pasterze inni po prostu odepchnęli te y, niewiasty i chcieli napoić swoje własne. I widzimy, że teraz Mojżesz wstaje. No i co? I nie zabija żadnego z pasterzy. Wcześniej zabił jak cienina. Ale teraz nie zabija żadnego z pasterzy, ale on może wiedzieć. Jest napisane, pomógł im po prostu napoić trzodę. Myślę, że był to na tyle mężczyzna wymowny, chociaż sam mówił, że nie umiał. Na pewno wytłumaczył tym pasterzom, słuchajcie, niewiasty napełniły wodę. Dlaczego? Po prostu, y, jeszcze żeście je dotknęli? Ja tylko tutaj y, mówię tezę. Ale nie wiemy, jak po prostu się ta sprawa rozstrzygnęła, ale jednak poradził sobie z tym, bo widzimy, że następny wiersz nam mówi, a gdy wróciły do Reguela, ojca swego, on rzekł, czemu do dziś się tak wcześnie. To znaczy, że wyobraźmy sobie sytuację, że te niewiasty napełniały wodę, tamci pasterze przychodzili, poiły swoją trzodę, napoiły się, może powiedzieć, trzoda pasterzy, no i pasterze sobie poszli, a te znowu nalewały wodę i znowu poiły swoje trzody. No trochę nie w porządku to było. Widzimy, że, że jednak... Bóg posyła tego męża do takiej prostej pracy, aby właśnie był obrońcą w tym domu, gdzie nie było żadnego mężczyzny, który by mógł płaść trzodę. Pasterze midiańscy, przecież to też na pewno byli jacyś, no nie, może nie rodzoni, ale kuzyni albo nie wiem, ktoś po prostu od reguera, a jednak po prostu postępowali z tym mężem nie w porządku, dlatego że niewiasty, no to to po prostu na bok. I znowu musiały pracować i znowu musiały nalewać wodę. I był obrońcą po prostu dla tego domu. Bóg y, wprowadził go do tego domu aby pokazać mu właśnie że y, od domu, od rodziny zaczyna się żeby powiedzieć, życie i być może y, on w Egipcie nie, nie miał tego tam ciągle w Egipcie był po prostu ten, który jest najsilniejszy jest najważniejszy tutaj y, y, w ziemi Midianitów Bóg właśnie pokazuje Mu, że ten najsłabszy dla Niego jest bardzo ważny. Że ten, który może wiedzieć ma, ma słabość, to znaczy niewiasta, która nie umie sobie poradzić może i nie będzie się, może być, występowała tutaj fizycznie, to jednak po prostu dla Boga ona też jest bardzo ważna. I posyła może powiedzieć tego męża właśnie do tego domu. A, a one odpowiedziały, i teraz mamy tą relację z ojcem, z Reguelem, kiedy córki przychodziły, przyszły tak wcześnie, że możemy wiedzieć yy, tą wodę, którą one akurat w tym dniu napełniły, to ta jej czoda wypiła. I to jest też dobrze, abyśmy też i my sami, kiedy naczerpiemy wody, to żebyśmy też umieli z niej pić, tej wody. Żebyśmy nie dawali po prostu tej wody komuś innemu. Żebyśmy, żeby to było dla nas też ważne, jeżeli naczerpiemy wody, to znaczy czytamy Słowo Boże, czytamy, może powiedzieć, je codziennie, żebyśmy umieli też je może powiedzieć dać komuś innemu. One tutaj zrobiły to, że naczerpały wody i chciały po prostu dać swojej trządzie. To tym, który, która po prostu podlega pod, pod nich. Nie chciały, żeby, po prostu, żeby ta woda była pita y, przez inne owce i użyta przez innych pasterzy. Także to jest też dla nas bardzo ważne, żebyśmy, y, jeśli nasze domy, czy tak w zgromadzeniu, po prostu umieli y, żyć w tym miejscu i nie myśleć, że musimy jechać do Afryki, żeby kogoś może powiedzieć, przyprowadzić do Pana, ale mamy tą misję w naszych własnych domach i w naszym własnym tłumiejscowym zgromadzeniu. To jest bardzo ważna rzecz, żebyśmy po prostu, żebyśmy za wszelką cenę starali się o to, żeby tak właśnie czynić. Te córki y, tego Reguela pokazują właśnie tą zasadę prostą. I y, możesz jest tym obrońcą, który dopomaga właśnie w tym, żeby one właśnie mogły czynić to nadal dobrze i żeby ta woda może wiedzieć, które one naczerpią, nie wylewała się na inne miejsca ani ktoś inny z tego nie pił i wtedy dwudziesty yy, wiersz mówi one zresztą mówią w dziewiętnastym przepraszam Egipcjanin obronił nas przed pasterzami nadto naczerpał nam dużo wody i na trzodem. Widzimy, że... Yy, były zdziwione, że przyszedł Egipcjanin elegancko ubrany. To był człowiek po prostu postawny. To był człowiek, który... Yy, no... Zdziwione, zdziwienie było wielkie dla nich, że to nie był tam zwykły jakiś człowiek, który yy, obszarpany i obdarty, tylko elegancko ubrany, jednak po prostu wziął się do pracy, i umiał naczerpać wody i umiał po prostu je jeszcze może powiedzieć im usłużyć to też jest i dla nas kochani braci szczególnie wskazanie, żebyśmy się nie bali tej najprostszych prac żebyśmy umieli zrobić najprostsze roboty dlatego, że yy, te niewiasty stały z boku i przypatrywały mu się jak on to wykonuje i widzimy, że były, może powiedzieć, zdumione tym i nie, nie umiały powiedzieć słowa. Bo z tym właśnie przyszły do ojca swego i mówiły, pewien Egipcjani obronił nas przed pasterzami, nadto to naczerpał nam dużo wody i napoił trzodę. Prosta sprawa. Ale jednak to zrobił. Widzimy, Mojżesz nie siedział dalej przy studni. Może... Wyobraźmy sobie samych siebie w tej sytuacji Czy bylibyśmy w stanie, może wiedzieć, w stanie od studni Zmęczeni, po, może wiedzieć, po drodze, kiedy żeśmy szli i rozmyślali nad tym, że Ani Faraon mnie już nie lubi, bo chce mnie zabić A też i mój naród, po prostu który chciałem być dla niego obrońcą Naród po prostu mnie powiedział, że kto Cię ustanowił rozjęcą i sędzią między nami Także widzimy, że Mojżesz no, szybko wstał i szybko po prostu zadziałał w tej sprawie. Nie upłakiwał teraz swojego własnego domu, to znaczy w domu faraona, i też nie upłakiwał dalej sytuacji, który miał z Izraelem, ale jednak przyjął to, co Bóg mu dał na tym miejscu, i to dobrze zrobił. Wtedy ten reguł że to córek swoich, a gdzie on jest? Zostali, zostawiliście swojego wybawcę? Dlaczego żeście to zrobiły, że po prostu, że żeście go nie przyprowadziły razem ze sobą? Dlaczego on danej tam gdzieś stoi przy studni? Dlaczego on po prostu nie jest z Wami? Skoro, yy, tak jak wyobraźmy sobie samych, sami mamy pewność zbawienia, mamy, może powiedzieć, Wybawiciela, Jezusa Chrystusa, ale ktoś nas zapyta, ale gdzie On jest? To nie umie odpowiedzieć, gdzie On jest. I to właśnie jest zasada. Możesz powinien iść przed nimi, przed tymi córkami do Ojca. Powinny one mu powiedzieć, chcemy pokazać Ci naszego Ojca, chcemy, żebyś z Nim porozmawiał, żeby po prostu, żebyś żebyś oznajmił, kim jesteś i co robisz tutaj i wtedy on o on nich zapytuje, gdzie on, gdzie on jest, gdzie ten wasz wybawca jest, skoro żeście tak wcześnie dzisiaj przyszły, skoro żeście są po prostu wyratowane, skoro żeście mu nie musieli patrzeć na pasterzy, którzy po prostu zabrali wam wodę i sami może wcześniej napełniły napięli trzodę i jeszcze może poszli jeszcze raz paść trzodę tak jak zresztą Jakub mówił w jednym miejscu. Trzeba było napoić jeszcze raz, yy, pognać czodę, żeby można powiedzieć, że jeszcze raz się najadła przed wieczorem. Także widzimy tutaj, że no, one z tego zadowolenia, kochani, raczej tu możemy powiedzieć, niż yy, z niegościnności, zapomniały o Mojżeszu. Dobrze by tak było i z nami, gdybyśmy byli tacy uradowani, żebyśmy yy, mogli mówić innym że właśnie to jest ten Egipcjanin, ten, który nas wyratował, on właśnie jest tym mężem, który, który nam dopomógł. Yy, Pan Jezus z takiej sytuacji, gdybyśmy mieli taką radość, na pewno by się cieszył. Gorzej by było, gdybyśmy byli ludźmi, którzy jednak yy, sami mamy radość, ale nikomu innemu o tym nie powiemy, ani nie widać po prostu w nas życia Pana Jezusa. I wtedy ten, yy, on mówi, gdzie on jest. Dlaczego zostawiliście tego męża? Przywołajcie go, aby pożywił się chlebem. Zobaczmy, bardzo krótka sytuacja, bardzo krótka historia. A jednak ma wiele nam do powiedzenia. Przywołajcie go, żeby pożywił się chlebem. Tak. Kiedy dany, dana rzecz jest widoczna yy, w, życiu, yy, w życiu danego człowieka, to jednak ten człowiek musi... Pokazać po prostu ten ratunek, który się stał. I kiedy ktoś by nas zapytał o to, dlaczego się zmieniłeś, co się stało w Twoim życiu, to żeśmy jednak powinni po prostu powiedzieć, co z nami jest i co się w naszym życiu zmieniło. I przywołać po prostu tą sytuację, którą, która się zmieniła dla nas. To znaczy powiedzieć, to Jezus Chrystus nas zmienił. To On mnie zmienił. To On mi dał nowe serce, nowe życie, to on przez swoje słowo pokierował. Widzimy, że musiały po niego iść, przyprowadzić go. Yy, dalej mamy napisane w 21 wierszu, Mojżesz zgodził się, musi ich rozmawiać ze sobą, zgodzili się, że zostanie u niego, że yy, Mojżesz był teraz w tej sytuacji transparentny, to znaczy po prostu przejrzysty. Nie ukrywał, że po prostu, że a co tam? Yy, nie powiem teściowi, bo będzie mnie miały za jakiegoś mordercę albo kogoś, po prostu nic mu nie powiem. Yy, powiem mu, że tam nie podobało mi się w Egipcie i przyszedłem tutaj tam. Myślę, że yy, Mojżesz był mężem, który nauczył się pewnej sytuacji. Że nie przyszedł do Reguela, nie okłamał go w tej sytuacji, dlatego, że on myślał, że przykryje Egipcjanina, to sprawa nie wyjdzie na jaw. Yy, jednak Bóg jest Bogiem, który chce, żeby wszystko było widoczne w naszym życiu. Jeżeli coś zrobimy źle, pokazuje to na światło. Przypomnijmy sobie nieraz sytuację, która... My, myślelibyśmy, to mogłoby po prostu być niewidoczne dla innych. Ale jednak Bóg to pokazuje i pokazuje nam przez to, że, że chce, żebyśmy po prostu, żebyśmy w tym złym też umieli być transparentni. I Mojżesz musiał o tym powiedzieć. Musiał o tej sytuacji powiedzieć. Też musiał powiedzieć o tym, że Izrael go nie przyjął jako tego wybawcę. Też musiał o tym powiedzieć. I Możesz zgodził się pozostać u tego męża. Zgodził się pozostać u tego męża. To jest jedna część. Ten zaś dał mu, dał Mojżeszowi swoją córkę Sypore za żonę. Druga rzecz. Przychodzi do domu do to jest napisane kapłana Bidianitów. Męża też, który był mężem, który yy, widzimy zajmował wysokie stanowisko, jeśli chodzi o ten lud. Miał siedem córek. One pasły jego trzodę. I żadna z tych córek jeszcze nie wyszła za mąż. I daje jedną za żonę. Yy, za żonę, temu mężowi, Egipcjaninowi. Ten, który przyszedł do niego i powiedział mu całe swoje życie, że był w koszu, matka go, można powiedzieć, włożyła do kosza, później wychowała go dla córki faraona, która go w tym koszu znalazła, w tym Nilu. Później był wychowywany i był wdrożony we wszelką mądrość Egipcjan później chciał być wybawcą, ale jednak go nie przyjęli i później przyszedł i usiadł przy studni i to jest właściwie cała, cała historia Mojżesza. I zobaczmy, że właśnie, że ten kapłan migianitów zgadza się mieć takiego człowieka zazięcia. Widzimy tutaj też właśnie taką transparentność, przejrzystość mój Mojżesza że był to mąż, który nie ukrywał swoich rzeczy który y, przyszedł i opowiedział o tym który, który y, chciał, żeby właśnie dom tego męża Reguela był też jego domem i tak się oczywiście stało i dalej jest napisane w innym miejscu. Trzeci rozdział, pierwszy wiersz napisane. Gdy możesz pas trzodem teścia swego jetry kapłana Midianitów, on pas, on czodem Kochani, 40 lat, lat pas trzodę. Stracony czas. Czy nie stracony czas? 40 lat. Niektórzy mówią, że mieszkanie w tym domu 2 lata, 3 lata, 5 lat stracony czas. Że niektórzy myślą, że yy, jakieś sytuacje w rodzinie z żoną, z teściami stracony czas. Mojżesz miał 40 lat. Mieszkał, yy, może powiedzieć, u teścia Reguela i nie uważał, że to był stracony czas. Bo kiedy patrzymy na tą, na tą sytuację z tyłu, kiedy zauważymy tę sytuację z perspektywy całego życia Mojżesza, to widzimy, że ten czas, który miał właśnie u teścia Jetry, bo jest, raz jest retro, raz jest Reguel, po prostu nie jest to stracony czas. I nie myślmy, że jakiś czas w naszym życiu jest stracony. Wcale nieprawda. Nie jest stracony czas, kiedy robimy rzeczy duże i kiedy rodzimy rzeczy małe. Kiedy pomagamy komuś albo komuś nie pomagamy. Nie jest stracony czas, kochani. Musimy oczywiście być szczerzy przed Bogiem i umieć po prostu nazwać rzeczy po imieniu. Jeśli straciłem może być rok, powiedzieć Bogu, straciłem Boże rok. Ja też miałem taki czas, że ktoś mnie zapytał, czy możesz powiedzieć coś z swojego życia, jakiejś sytuację, którą z, Bogu, z, Bogu, z Bogiem przeżyłeś. To wiecie co, zastanawiałem się z 10 minut i nie mogłem przez cały rok nic wymyślić, że coś z Bogiem przeżył. Ale umiałem się do tego przyznać. Także życie człowieka wierzącego to jest życie nie takie, że zawsze my chodzimy po górach. Nie zawsze chodzimy po wyżynach i nie zawsze zdobywamy, można powiedzieć, dla siebie wielkie okręgi. Mojżesz miał też taki czas. Czy uważamy, że on, kiedy był w Egipcie, miał stracony czas? Nie miał straconego czasu, kochani. Bóg użył tego męża. Bóg po prostu wprowadził go we wszelką znajomość Egipcjan. Nauczył się pisać i czytać nauczył się yy, myśleć po egipsku nauczył się po prostu tego świata nieraz myślimy, że ochronimy nasze dzieci kiedy my, może powiedzieć no nie wiem nie pójdzie tu czy tam czy naprawdę? czy Bóg, który ma wzór do naśladowania to znaczy w Mojżeszu czy On zachował Go przy sobie w jakimś może powiedzieć miejscu, żeby czasami gdzieś się nie nie, nie zatruł nie, może nie znalazł nic złego zobaczmy, wprowadził go na sam dwór Faraona kiedy tam była i wielka niemoralność i wielka, może powiedzieć, nienawiść i też wielka niechęć jeden do drugiego i mimo to wychował, wychował sobie człowieka który po prostu, który był jego, może powiedzieć, człowiekiem to też nam pokazuje, że Boże działanie to jest inne działanie niż nasze i Boże wychowanie, które dopełnia się właśnie w pełnej mierze, to znaczy w 40 latach pokazuje nam, że to Bóg właśnie wychowuje człowieka. I nieraz jest tak, że my myślimy, że byśmy skończyli lepszą szkołę, albo lepsze może być jakieś wychowanie, a może jakieś studia teologiczne, to byśmy byli, może być ludźmi bardziej uzdolnionymi. A ja myślę, że Bóg właśnie wychowuje nas przez swoje własne życie i przez cierpliwość. To jest najlepsze wychowanie. Paweł mówi, że kiedy składa świadectwo o swoim życiu przed Filipianami to mówi hebrajczykami są, ja także nie, inaczej to jest, przepraszam nie, nie, ja myślę o Filipian właśnie Trzeci tak kiedy mówi o sobie tutaj w tym trzecim rozdziale Yy, czwarty wiersz mówi tak chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele, jeśli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele to tym bardziej ja obrzezany dnia ósmego z rodu izraelskiego z pokolenia Benjaminowego. hebrajczyk z hebrajczyków co do zakonu faryzeusz co do żarliwości prześladowca kościoła co do sprawiedliwości opartej na zakonie człowiek beznagany. Czy temu człowiekowi coś brakowało? Miał wszystko. A czy Mojżeszowi coś brakowało? Miał wszystko. Ale jednak widzimy, że kiedy potrzebą serca stało się jego, to jednak nie zgodził się, aby go nazwano synem córki Faraona. I tak żeśmy czytali w liście do hebrajczyków, wolał raczej znosić uciski z ludem Bożym. I teraz chciałbym zwrócić uwagę właśnie na to, co jest w liście do hebrajczyków napisane. W jedenastym rozdziale dwudziesty wiersz. Przez wiarę Mojżesz, kiedy Dorus nie zgodził się, by go zwano synem córki faraona i wolał raczej znosić ucisk z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Widzimy, że Mojżesz tą sytuację, którą tutaj mamy, właśnie przeżywał, kiedy pas trzodę teścia Jetra, swojego teścia właśnie on myśląc o nich tam że oni tam są ciemiężeni, że oni tam są mordowani, że dzieci, synowie ich są wyrzucani do nilu, on to ciągle miał w sercu i nie mógł nic zrobić ale w sercu swoim rozmyślał nad tym i tak właśnie pasz ode swojego teścia zobaczmy jakże wielkie serce miał Mojżesz rozmyślając nad tym, kiedy Słowo Boże nam o tym mówi bo widzimy, że 24 wiersz, by go nie zgodził, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwaną synem córki Faraona, to znaczy ciągle musiał to słyszeć, że jest synem córki Faraona, a on w swoim własnym sercu wiedział, że po prostu, że jest synem, może wiedzieć, synem izraelskim, ale dokładnie. Pewien Lewita, ale czy jest imię tego Lewita? Ojciech, ojca Mojżesza Amram. Amram Matka Jehebet. Jehebet. tak miał swoich rodziców i on y, oczywiście ogólnikowo był z synów izraelskich, był z plemienia Lewiego ale miał swoich rodziców, którzy go urodzili i którzy go wychowali y, te kilka lat i zobaczmy jak wielkie oni wychowanie włożyli w to dziecko w tych młodych latach ta matka, kiedy go karmiła to ona, tak jak ktoś powiedział po prostu on Boga wyscał z jej piersi i on nie zgodził się by go nazwano synem córki Faraona i rozmyślał nad tym co właśnie jego naród jego naród, który on tutaj jest w wolności on tutaj siada u studni i pije wodę, a tamci pod przymusem muszą wyrabiać cegłę, kiedy oni muszą właśnie ciągle być biczowani i przeganiani ciągle ci ludzie byli pod takim wielkim pręgierzem a mimo to on tutaj jest w wolności i dlaczego tutaj siedzi? dlaczego tutaj nic nie robi? zobaczmy jaką Mojżesz ma wielką cierpliwość nie, nie, nie ucieka od yy, kapłana Midianitów i zaglądność do Egiptu co tam ten naród, czy mu się polepszyło czy mu się nie polepszyło czy z nim jest lepiej, czy gorzej widzimy, że nic nie robi ciągle pasie trzodę przez 40 lat czy bylibyśmy takie cierpliwi? czy mielibyśmy taką wielką cierpliwość żeby właśnie być takim podobny jak Mojżesz? kochani Nasz Zbawiciel, Pan Jezus, miał też 30 lat, kiedy nie widzimy Go, żeby On cokolwiek pracował. Jedynie jak miał 12 lat, to był w świątyni, kiedy Słowo Boże nam mówi przez Łukasza i rodzice Jego zostawili Go, albo inaczej, może wiedzieć, zapomnieli o Nim. Myśleli, że jest poś poś pośród krewnych, a On rozmawiał z kapłanami w świątyni. I tylko, zadawał im pytania. I te pytania po prostu były zarazem odpowiedziami. I oni się dziwili nad tym wszystkim, co on jak myślał i jak mówił. Widzimy, że znowu czas spokojny, czas próby, czas yy, doświadczenia, czas kiedy Bóg wychowuje swojego własnego syna na tej ziemi, Jezusa Chrystusa. Wychowuje go dla tego dzieła, Zobaczmy, że nieraz my myślimy, że musimy 30 lat pracować, a 3 lata być doświadczani. Panie Jezus, inaczej. Był 30 lat wychowywany, a miał tylko 3 lata doświadczeń. I chcielibyśmy też i w naszym życiu to umieć wprowadzić, żeby właśnie mieć więcej doświadczenia z Bogiem i nie myśleć, że musimy po prostu coś pracować dla Boga. Bo samo doświadczenie powoduje to, że już dla Niego pracujemy. Ta miara Boża jest całkowicie inna niż nasza miara. I nie uważajmy, że yy, jakikolwiek czas jest stracony. Jeżeli uważamy tak, że jest stracony, to przyjdźmy z tym do Boga i powiedzmy Mu o tym. Kiedyś, kiedy nie wiem czy tutaj w zgromadzeniu, czy gdzie indziej usłyszałem y, to słowo o tych trzech wynagrodzeniach, kiedy Pan, pan Jezus mówi, że y, ten pierwszy wziął tą jedną minę i z tej jednej miny było dziesięć ten drugi wziął też jedną i z tej, drugiej, z tej drugiej było pięć, a ten trzeci, który wziął tą jedną, poszedł zakopał. I ja tak, może powiedzieć, szczerze, rozmawiałem z jednym bratem i mówię, wiesz co, ja tak się czuję, jak ten ostatni. Zakopałem to swoją minę i nikomu o tym nie mówię. Takie to było smutne dla, dla mnie, ale tak po prostu on mnie wziął i przygarnął do siebie i mówi, jest to, ja jeszcze nigdy nie słyszałem, że mi ktoś tak szczerze powiedział. mi kochani, że umie, musimy umieć się przyznać do tego, że żeśmy coś w swoim życiu, w swoim życiu nie umieli zrobić. Bóg chce nas szczerymi być. Mojżesz właśnie był taki, on był szczerym człowiekiem. On był człowiekiem, który był skromny, Słowo Boże o tym mówi i on nauczył się chodzenia z Bogiem i nie wyrywał się co roku do Egiptu zobaczyć co Bóg ma, co, co Bóg zrobił ze swoim ludem, ale czekał na Boży głos. Skoro przyprowadził go tutaj do ziemi Midianitów, widzimy, że już ten człowiek był pod działaniem Bożym i nie robił nic na swoją własną rękę. On robił tylko to, co po prostu co yy, wiedział, widział ze wskazane, że to Bóg kieruje bo gdyby miał takiego ducha który miał wcześniej to przecież widzimy, że wyszedł z domu córki Faraona i poszedł zobaczyć, co się z jego ludem dzieje, a teraz widzimy, że nie wraca od Reguela aby zobaczyć, co się z jego ludem dzieje przecież miał wolność mógł iść, ale jednak nie poszedł oczywiście miał obawy, że może yy, go yy, może być, yy, poznać jego przeciwnik, to znaczy faraon, i może go zabić. Ale jednak widzimy, że nie zrobił tego. Czekał na Boży głos. I tutaj w tych Hebrejczyków jest napisane, że wolał raczej znosić ucisk wesmu z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Tak znowu tam jest tu pokazane, że to bogactwo chwały Chrystusowej przewyższa wszystkie yy, możemy powiedzieć rzeczy, które są na tej ziemi w Mojżeszu nam to jest właśnie pokazane, że to jest właśnie wielkie bogactwo i choćby tutaj ktokolwiek miał większe skarby i nie, nie wiadomo co to jednak ta hańba Chrystusowa, kochani to co yy, że człowiek musi być tutaj uciskany i niechciany i niewidziany teraz w tym czasie Pan Jezus jest nieuznany ogólnie na świecie po prostu jest nieprzyjęty ale w naszych sercach musi być na pierwszym miejscu on był w sercu Mojżesza on go wysoko cenił on go uczcił przez swoje posłuszeństwo te 40 lat pokazuje nam że on całkowicie zdał się na wolę Bożą i chociaż wykonywał bardzo prostą pracę to znaczy pasienie owiec i lanie do koryta wody i pojenie yy, tej trzody nie uważał za stratę czasu chcielibyśmy też i w naszym życiu, żeby tak było żebyśmy nie uważali, że to jest strata czasu ale jeżeli ktoś cierpi to mamy cierpieć razem z nim jeżeli ktoś się cieszy mamy się cieszyć razem z nim taki właśnie był Mojżesz lud w Egipcie był smutny oni byli w udręce a on był tutaj pasz Mojżesza i był smutny przez całe 40 lat wolał raczej znosić ucisk z, z ludem Bożym że po prostu, że on ten 26 wiersz Sebrajczyków mówi nam uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo skierował bowiem oczy na zapłatę i on właśnie trzymał się tego niewidzialnego trzymał się tego, który, który nim prowadził wróćmy jeszcze raz do teścia Mojżesza Kiedy Bóg powołał go, kiedy on przy krzaku mu się objawił, to teraz czwarty rozdział mówi nam pewną sytuację. Oczywiście ja pomijam całą tą sytuację, kiedy Bóg rozmawia z Mojżeszem, Przechodzę dalej do 18 wiersza w czwartym rozdziale i czytamy tutaj tak. Potem poszedł Mojżesz z powrotem do teścia swego Jetry i rzekł do niego, pozwól mi, proszę wrócić do braci moich, którzy są w Egipcie, aby zobaczyć, czy jeszcze żyją. A Jetro rzekł do Mojżesza, idź w pokoju. Zobaczmy, ma męża, obrońcę, który obronił go i jego córki. Mimo to mówi do niego, idź w pokoju. Mojżesz w tej sytuacji nie ukrywa się i nie mówi tak jak Jakub, wcześniej jego praojciec to nie ukrywa się teraz i nie mówi po co w ogóle w teściowi będę gadał takie rzeczy ja mam wysokie, może wysoką sprawę do zrobienia ale on jednak nie omija tego i jest transparentny przejrzysty i idzie do, do, może do teścia swojego powiedzieć o tej sprawie Widzimy, jakże wielka jest yy, serce Mojżesza, że On nie zostawia ani tych małych, ani tych wielkich spraw. Wszystko robi po kolei. Yy, najpierw rozmawiał z, z Bogiem, wiemy, że ta rozmowa Mojżesza była trudna, ale jednak Bóg go przekona o tym, że będzie z Nim i że Go przeprowadzi przez wielkie rzeczy i małe rzeczy. I teraz idzie zająć się sprawą w swoim domu. Kochani, to już jest bardzo ważna rzecz, że musimy po prostu być przejrzyści i musimy, nasza rodzina, nasz dom musi wiedzieć o tym, co my robimy w Bożych Rzeczach. I też ci odpowiada mu: Idź w pokoju. Bóg. Błogosławił temu mężowi, dlatego że w jego życiu nie było rzeczy niewiadomych, nie było rzeczy, które ukrywał, nie było rzeczy, które przemilczał, przyznawał się do złych, mówił o tych, którzy, które są dla niego trudne, o wszystkim mówił z Bogiem, ale też z ludźmi. gdy mamy pewne poselstwo i wiemy, że ono jest od Pana, pouczają nas, że też Bóg tego Słowa Bożego, które nam zlecił, nie pozostawi bez wykonania jego pracy. I takim przykładem podobnym do przykładu Mojżesza jest Jonasz. I tutaj widzimy, że Słowo Pana doszło do Jonasza. To jest początek Księgi Jonasza, pierwszy rozdział. Pierwszy wiersz. Słowo Pana doszło do Jonasza, syna Amitaja, <kluz> mówiące. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta i wołaj przeciwko niej, bo jej niegodziwość wzniosła się przed moje oblicze ale Jonasz wstał, aby uciec do Tarszysz sprzed oblicza Pana. I tutaj mamy przykład właśnie, że ten człowiek był pewny Bożego poselstwa. Mojżesz też był pewny, że jest człowiekiem, który jest po to, żeby wypawić lud Boży z niewoli. Natomiast te zdarzenia, które spotkały go na samym początku, po pierwszych 40 latach, były zniechęcające. Tak samo, gdy mamy apostoła Pawła, on się nawrócił i ta 13-letnia przerwa, nie wiemy z jakiego powodu wynikała, ale też on daje pewną wskazówkę, Filipian, ten wiersz prawie został przeczytany, zatrzymaliśmy się na Filipian 3.6. A 3.7 mówi, lecz to, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. Mojżesz był bogaty w wiedzę z Egiptu, ale później te wszystkie zalecenia, które on daje na podstawie Bożego objawienia Izraelowi, pokazują, że on całkowicie lekceważy wszystkie egipskie wskazówki. Egipt uczył że na przykład no, krew nie ma życia. On uczył, że życie jest we krwi. Wiele takich elementów, które całkowicie były oparte na Bogu, który objawia prawdę w Mojżeszu było. I jeżeli ktoś analizuje mądrość Egiptu, to zobaczy, że tam nie ma żadnych punktów stycznych. Mojżesz wszystko, czego się dowiedział w Egipcie, na najlepszych egipskich można by było powiedzieć uniwersytetach, uznał ze względu na hańbę chrystusową za bezwartościowe śmieci. I te wszystkie strategie, na pewno gdyby jako Egipcjanin chciał przebyć Morze Czerwone, zrobiłby to używając znanej techniki. Ale on wolał czekać na Boga, że Bóg otworzy Morze Czerwone. Całkowicie nie po egipsku działa. I my też musimy pamiętać o tym, że jeśli mamy Słowo Boże i Bóg ma dla nas zlecenie, a ma, bo Pan Jezus powiedział, idźcie na cały świat głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, to nieważne czy zrobimy jak Jonasz, że nawiejemy do Tarszyszu, czy też być może okoliczności takie jak przy rzeszu, że on był kryminalistą z punktu widzenia prawa egipskiego i gdyby wrócił do Egiptu przed czasem, to zwyczajnie zostałby zgładzony. Po 40 latach stosunki polityczne się zmieniły i czas też na pewno wpłynął na to, że był mniej gorliwie poszukiwany niż na początku. Ale też widzimy, że to jest takie nie do końca oczywiste, czy on czekał, czy raczej to Bóg go znalazł. Bo ten krzew płonący podpalił życie Mojżesza. On pasł owce i w pewnym momencie Bóg go zaskoczył. To Bóg zadziałał i podpalił życie Mojżesza dokładnie podpalił w płonącym czaku mu się objawiając. I tutaj mamy przykład Jeremiasza, który też miał zlecenie i w pewnym momencie miał taką tendencję, żeby zacząć ukrywać się przed Bożym zleceniem, być może jak Jonasz. I to jest dwudziesty rozdział Jeremiasza. Ósmy wiersz. Odkąd zacząłem bowiem mówić, wołam, krzyczę o przemocy i spustoszeniu, bo słowo Pana stało się dla mnie pohańbieniem i pośmiewiskiem każdego dnia. I tutaj widzimy na początku dziewiątego wiersza taką chęć schowania pod korzec tego słowa, żeby nie mówić. I powiedziałem sobie, nie będę go wspominał, ani nie będę już mówił, ani nie będę już mówił w Jego imię. Ale Słowo Boże jest w moim sercu jakby ogień płonący, zamknięty w moich kościach. I usiłowałem je wstrzymać, ale nie mogłem. I tak właśnie jest w przypadku, jeżeli mamy Słowo Boże w sobie i chcemy je schować przed innymi, to po pewnym czasie... Albo będzie to takie zdarzenie przywołujące nas, jak w przypadku Jeremiasza, że różne okoliczności, można powiedzieć brutalnie, za rękę lub za fraki, przyprowadzą nas we właściwe miejsce. Albo, jak w przypadku Mojżesza, Bóg da nam wyraźny jakiś przypominacz. Ty tutaj zostałeś na ziemi, bo masz do wykonania pracę nie różno ziemi, nie zajmuj. I taka jest y, trochę podobna sytuacja, co prawda w ludzkich stosunkach, która to może ilustrować. To jest druga księga Samuela i to jest rozdział 14. Tam mieliśmy sytuację taką, że Absalom został sprowadzony przez Joaba y, po tym, gdy Zabił Amnona, i Absalom chciał się spotkać z Dawidem. Ale Joab zwlekał z tym, żeby go przedstawić, przyprowadzić lub doprowadzić do takiego spotkania. I unikał go. I tu jest od 29, 28 wiersza. I Absalom mieszkał w Jerozolimie dwa lata a twarzy króla nie zobaczył. A Absalom posłał więc po Joaba, aby ten go posłał do króla, lecz on nie chciał przyjść do niego. Potem posłał drugi raz, ale nie chciał przyjść. Wtedy powiedział do swoich słuch, patrzcie, pole Joaba jest obok mojego i ma tam jęczmień. Idźcie i podpalcie je, i słudzy Absaloma podpalili to pole. Potem Joab wstał, przyszedł do Absaloma, do jego domu i zapytał go, czemu twoi słudzy podpalili moje pole? Absalom odpowiedział Jabowi, oto posłałem po ciebie mówiąc, przyjdź tutaj, a wyślę cię do króla, abyś zapytał, po co przybyłem z geszur? Lepiej by mi było tam jeszcze zostać i tak dalej. Czyli widzimy, że to w Starym Testamencie była taka metoda yy, zwrócenia na siebie uwagi. I tutaj widzimy, że jeden chciał drugiego yy, jakoś obudzić, zastosował podpalenie jego pola. I też wiemy m.in. Yy, z nowego testamentu z przykładu też Janasza, z przykładu Mojżesza, że, czy z przykładu Jeremiasza, że Bóg stosuje podobną metodę. I jeżeli nie będziemy słuchać Jego wezwań, które są ciche, to jeżeli On ma z nami jeszcze pracę do wykonania, to podpali nasze pole. Oczywiście to nie musi być ogień płonący, jak w przypadku Mojżesza. To mogą być okoliczności, które, gdy nas spotkają, od razu Duch Święty nam powie, Pan to jest. Że to jest działanie od Boga. Że to jest coś, co wiadomo, skąd pochodzi taki impuls. I jeżeli jesteśmy na dezercji, lub na y, krótkotrwałym opuszczeniu koszar, to pamiętajmy, że nasz dowódca y, ma troskę o nas i on trzyma nas na ziemi tylko tak długo, jak długo jesteśmy jemu potrzebni, a potem następuje już odwołanie do domu ojca, jeśli spełnimy swoje zadanie. Chyba, że tak daleko pójdziemy, tej niesubordynacji, to też pierwszy list do Koryntian o tym mówi, że wielu jest pośród was chorych, wielu jest pośród was słabych, bo nie słuchacie Pana. To jeżeli jakiś sługa zagalopuje się i mimo tych sygnałów zleceważy słowo Pana, to też mamy przykłady, że może być karne wezwanie do domu Ojca. うん。<c oughs> <c oughs> 130, druga i trzecia zrodka. Tobie jestem już